Głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego Krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże. Uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.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 a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu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 Oto Słowo Boże. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przyszedł z uczniami swymi do grodu zwanego Gecemani i rzekł im Zostańcie tu Aż odejdę tam i będę się modlił. I wziąwszy Piotra i dwóch synów zebedeuszowych, Począł się smucić i cierpieć udrękę, Wówczas rzekł do nich. Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i ze mną czuwajcie. O, odszedłszy nieco, padł na oblicze swoje, modląc się i. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty i przyszedł do uczniów swoich i zastał ich śpiących i powiedział Piotrowi Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną Czuwajcie i módlcie się Abyście nie ulegli pokusie. Duch w prawdzie jest ochoczy, Ale ciało omdlałe. I oddalił się powtórnie, I modlił się, mówiąc, Ojcze mój, Jeżeli nie może ominąć mnie ten kielich I muszę go wypić Niech się stanie wola Twoja I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, znowu się oddalił i modlił się po raz trzeci, te same wypowiadając słowa. Wtedy przyszedł do uczniów swoich, i rzekł do nich. Jeszcze śpicie i odpoczywacie Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników Tańcie, chodźmy. Oto zbliża się mój zdrajca. A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz jeden z dwunastu, a z nim wielki tłum z mieczami i kijami, wysłany od przedniejszych kapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś Jego dał im znak mówiąc Ten, którego pocałuję, to On, Jego chwytajcie. A natychmiast, przystępując do Jezusa, powiedział Bądź pozdrowiony, Mistrzu! I pocałował Go. A Jezus rzekł do Niego Przyjacielu, po coś przyszedł Wówczas przystąpili i rzucili się na Jezusa i Go pojmali. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnąwszy rękę, dobył miecza swego i uderzywszy sługę księcia kapłańskiego, uciął Mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do Niego, schowaj miecz swój na miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz będą chwytali, od miecza poginą. Czy myślisz, żebym nie mógł poprosić ojca mego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże się więc pismo wypełnią, że tak się stać musi? W tym czasie powiedział Jezus urzeszom Wyszliście z mieczami kijami jak na zbójce, aby mnie pojmać Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem a mnie nie pojmaliście. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie Go opuścili i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie się zebrali uczeni w Piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec najwyższego kapłana, i wszedłszy do wnętrza, siedział ze sługami, aby wiedzieć, jak się sprawa zakończy. Tymczasem arcykapłani i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go na śmierć skazać. Lecz nie znaleźli Chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, w końcu zjawili się dwaj i zeznali. Ten mówił, mogę zburzyć świątynię Bożą a po trzech dniach ją odbudować. Wtedy powstał Najwyższy Kapłan i rzekł do Niego, Nic nie odpowiadasz na to, co przeciwko Tobie świadczą. Lecz Jezus milczał, rzekł Mu Najwyższy Kapłan, o, przysięgam Cię przez Boga żywego, aby